Nowiny drugiego tygodnia 2016 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. A witam Marka Mazurkiewicza. Cześć Marku. Witam. I Wojciecha Pędzicha z Gdańska. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Wikipedia skończyła już 15 lat yy, i można powiedzieć, że to taki wiek, z którym kojarzeni są wikipedyści. Jak się czujecie jako 15 piętnastolatkowie, jak często się myśli o wikipedystach, Wojtku? No ja zdecydowanie młodo. Młodo, no ja też. Ale to, ale to ciekawe, że yy, o ile człowiek mający Uj, uj, uj, uj. Przepraszam, to ciekawe, że o ile człowiek mając 15 lat, jest jeszcze pewnie uznawany za. Nie bójmy się tego sformułowania. W większości przypadków niedojrzałego, tak? Nie ma się co oszukiwać. No właśnie. To nasz projekt, ten wiodący projekt Wikimediów, zdążył przez te 15 lat dojrzeć. No chyba jest właśnie, chyba jest bardzo dojrzały, jak na swój wiek. Dosyć szybko to jednak się rozwinęło. Tak w wielu patrząc... kwestiach. Mhm. Nie we wszystkich oczywiście, tak? Bo, bo nadal są pewne rzeczy, które kuleją, utykają, ale w wielu kwestiach jesteśmy dojrzali. No, niewątpliwie jest bogaty w wiedzę. Tak Padła taka teza na którymś z wykładu, już nie pamiętam czy w piątek, czy na wyjeździe, że Wikipedia to jest w tej chwili dojrzały projekt wydaje to chyba mi się... w trakcie panelu, ale, ale sobie ręki nie dam uciąć. Bardzo możliwe, wszystko jest do posłuchania, ale o tym za chwilę. W każdym razie wydaje mi się, że nie do końca, to znaczy mam wrażenie, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi jeszcze jest dużo do zrobienia. No zresztą Jimbo Wales, który składał wikipedystom życzenia z okazji 15 lat projektu, a to ciekawe, o czym też za chwilę, właśnie mówił o tym, że, że te 30, on się sam poplątał w zeznaniach, 32 albo 34 miliony artykułów. To jest dużo, pokryliśmy naprawdę dużą przestrzeń, a, ale przed nami jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, jeszcze nie weszliśmy w tematy niszowe, jeszcze niedostatecznie są... E, tematy takiego ogólnego przeznaczenia, że tak powiem, opisane, no bo niby to jest 32 miliony artykułów, niby w wersji angielskiej jest 5 milionów haseł, ale w bardzo dużej mierze są to hasła pobieżne. A ta, ta ciekawostka, do której się chciałem odnieść, to jest to, że kurczę, liderzy odchodzą od swoich projektów, porzucają swoje projekty bardzo często, projekty same zdecydują się, decydują się odłączyć od swoich liderów, gdzieś, gdzieś ich zmarginalizować, a przez 15 lat Jimmy Wales jest cały czas istotną postacią ruchu Wikimedia. Dalej jest uznawany za e, pierwszego wikipedystę na świecie, za założyciela, za ojca założyciela. Larry Sanger gdzieś się usunął, założył swoje Citizendium, a Jimmy Wales dalej trwa na stanowisku. No właśnie, a co on robi? Bo on chyba z tego nie żyje, czy jest jak? Jakimś... Znaczy z Wikipedii nie żyje, ale oczywiście jego druga e, wiki-noga, że tak powiem, czyli Wikia, to jest przedsiębiorstwo komercyjne, z którego zyski czerpie. Aha. Wikia to tam e, chyba reklamy mogą się pokazywać, tak? To jest taki... Tak, przede wszystkim to są serwisy komercyjne. E, mamy, mamy przecież swoich ludzi w WIKI, nawet mamy, nawet mamy Polaków w WIKI, przecież. W sensie gdzieś wyżej, bo w, w edytowaniu to chyba normalne, że wikipedyści też na Wik, Wikiach się pojawiają? No Piotrek P.M.G. Gackowski, który pracuje w poznańskim biurze WIKI. Aha, okej. Okay. Bodajże Michał Portyn również, gdzieś, gdzieś ciut wyżej, on chyba nawet, zdarzało mu się kilkakrotnie w pokoju, z, w jednym pokoju z Jimbo siedzieć i, i, i obradować. Piotrek Gackowski mówi, że Jimmy Wellsa w kontekście takim... In, firmowym, służbowym e, nigdy nie poznał, nigdy nie spotkał. E, no ale tak, ci dwaj, ci dwaj to są, to są zdecydowanie pracownicy Wiki, zresztą naliczyłoby się pewnie jeszcze kilku innych pracowników. Nie dam sobie ręki uciąć znowu i, i muszę zrobić szybkie, szybkie wyszukiwanie, no ale oczywiście Łukasz Garczewski, czyli wikipetysta e, Oj że tak powiem, z bardzo dawnych czasów wygrzebany z, z czeluści mojej pamięci, to też jest Wikia. No, jest, ci, to jest że... dyrektor inżynieringu no, Wikii. Ale pamięć, że zainteresowałeś mnie w takim razie tym projektem, bo ja go tak traktowałem raczej yy, tak na zasadzie, a to jakiś tam pomysł yy, podobny do Wikipedii, yy, być może oparty na tym samym yy, nawet mechanizmie, tylko że... Tak, jakiś on jest taki... oparty oczywiście na, na, na mechanizmach mm -hmm. Wikii, yy, MediaWiki, ale wydawał o... mi się taki mało, marginalny raczej, ja w tej chwili chyba się temu bardziej przyjrzę. No, Możesz... właśnie, właśnie nie, bo, bo jeżeli szukasz e, informacji naprawdę szczegółowych, naprawdę fanowskich, e, wiesz, z, wyciągnę wyciągnę z, z kapelusza dwa, dwa pierwsze pomysły, tak, czy to będą seriale, science fiction czy gry komputerowe, to w Wikipedii znajdziesz oczywiście artykuł. Ale na specjalnej Wiki znajdziesz szczegółowe artykuły poświęcone każdemu rodzajowi broni w grze, mhm. każdemu, każdemu rodzajowi przeciwnika w grze. tak? Mhm. Znowu, szybkie, szybkie, szybkie wyszukiwanie. Jeżeli chodzi o uniwersum Diablo, trzech, trzech gier komputerowych, trzech gier wideo z całymi rozszerzeniami, to w wersji polskiej Du, du, du, du, du. W wersji polskiej owszem, mają tam jakieś 269 artykułów, tak? Mm -hmm, Ale mm -hmm. anglojęzyczna Diablo Vickia to jest 8195 artykułów. Mm -hmm. No, rzeczywiście tak zaczynam się przyglądać temu projektowi. Widzę, że też jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach. Owszem, Także, no ciekawe. Oczywiście ciekawe. Korzysta, korzysta z, z MediaWiki, korzysta z MediaWiki e, wizualnie bardziej atrakcyjnego. Czy e, ja wiem? E, no wiesz, w każdym razie bardziej dopasowanego, na no, każdy, każdy serwis może mieć swoją, swoją własną A, szatę graficzną, tak. e, bardziej dopasowaną do charakteru projektu. Tak, wiadomo, że my pisząc Wikipedię, pisząc Wikisłownik, pisząc Wikibooks, e, musimy stosować e, no Taką, taki, taki układ strony, który bardziej stawia na treści, tak, niż na, niż, niż na ich prezentację. No bo na Wikipedię przychodzi się, żeby czytać artykuły, a nie po to, żeby oglądać wodotryski wizualne. Ehm, tutaj Wikia to jest. No to jest tak, to jest, to jest, to jest również oprócz treści, to jest, to jest oczywiście prezentacja. Mhm. Mogę przeczytać tutaj ze strony, żeby już wyjaśnić, czym się zajmuje Wikia. Wikia stanowi dom dla 400 tysięcy społeczności fanów, to jest naprawdę dużo, 400 tysięcy społeczności, a nie 400 tysięcy fanów tworzonych, właśnie te społeczności fanów są tworzone przez fanów. Mhm. Jesteśmy często cytowani. Tak, i to są, i to są mhm. fani i fanowie, to są, to są miłośnicy y, konkretnego tematu, którzy są w stanie y, napisać dużo na ten temat, którzy są w stanie napisać szczegółowo na ten temat. Na Wikipedii zostaliby od razu y, zahamowani, powstrzymani, no bo my nie jesteśmy medium, w którym pisze mhm. się aż tak y, y, szczegółowo, nie wiem, dosłownie wracając do tematu dialogu. Diablo. Nie piszemy tak szczegółowo o konkretnych rodzajach broni, o wszystkich nie wiem, o wszystkich aspektach danego, danego uniwersum Gwiezdne Wojny na przykład. Strzelam znowu z łokcia. Jest, jest i to całkiem spora. W sensie Gwiezdne Wojny. Mhm. W sensie Gwiezdne Wojny, no owszem, zobaczmy, zobaczmy ile, ile Gwiezdne Wojny zgromadziły artykułów. No ale czytam tak przy okazji. Empirepedia, Czym czyli to polski, się... mhm. polski, e, polski oddział, tak, polskie, polskie ramię, to jest 5100 artykułów, ale Wikipedia, czyli e, największy, największy chyba angloję... największa anglojęzyczna e, Wikia, to jest 125 tysięcy haseł. Mhm. Wszystko o Gwiezdnych Wojnach. No to rzeczywiście. Gry mobilne i na konsole, kablowe internetowe programy telewizyjne, festiwale muzyczne, duże seriale, serie filmowe, najważniejsze wydarzenia sportowe, wyczekiwane publikacje książek, trendy, mody oraz informacje z zakresu zrób to sam, przepisy kulinarne i drinki oraz bieżące wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. No to rzeczywiście zagospodarowany jest ten, ten rejon taki bardziej rozrywkowy, powiedziałbym. Chyba, tak, nie? no wiesz, no kultura, kultura popularna, no czego, czego, czego szukają, nie wiem, ludzie lubiący literaturę Stephena Kinga? Na Wikipedii nie znajdą powiedzmy powiązań pomiędzy poszczególnymi powieściami, czy powiedzmy powracających motywów, pewnie znajdą, ale dokładnie znajdą to w wiki, gdzie samemu Stephenowi Kingowi jest poświęcone 2200 Haseł. Mhm. Jego twórczości. Na, na wydzielonej. Y, wiki, na wydzielonym podserwisie Wiki, właśnie poświęconym Stevenowi Kingowi. Rozumiem. Czyli to jest, to jest w tej chwili konik, którym zajmuje się Jimmy Wells Wales, tak? I znaczy praca. No, jego. Nie, nie wiem, czy, czy, to, czy to jest konik, na ile, na ile to jest konik, oczywiście, tak? Bo, um, bo wiki to, to jest to jest to jest serwis, który. A, ojejku, który, który, który został założony już w 2004 roku, czyli cały pomysł no, ma już 11 lat z małym okładem, bo w październiku 2004 został założony. Więc na ile jest to konik, no to właściwie można powiedzieć, że to już jest takie długofalowe przedsięwzięcie, tak? No zresztą e, Nonsensopedia, czyli najczęściej przy, przywoływana alternatywa do Wikipedii, e, to też jest serwis e, To też jest serwis hostowany na wiki, te, te 16-17 tysięcy haseł e, w polskiej wersji językowej, to też jest składowane na serwerach wiki. Mm -hmm, mm -hmm. Prepedia, do której były wycofywane hasła, które, na które było zbyt wcześnie w Wikipedii, które poległy w poczekalni, to też jest Wikia. Więc no, tak. mamy z nimi więcej wspólnego niż myślimy. Mówisz były, wydaje mi się, że, że jeszcze to funkcjonuje. Były są, cały czas są, tak, tak, tak. Prepedia, zaraz sobie zobaczmy, no znowu, znowu... Otwieram. Tak powiem, wyrwany, wyrwany, wyrwany do odpowiedzi, tak, wyrwany do, do odpowiedzi, będę sobie tutaj wyszukiwał i, i, i dawał wam informacje na bieżąco. No, Prepedia to jest raptem 950 haseł. Mhm. Ale to są te hasła, właśnie skasowane tak? najczęściej. Tak, na tej tak, tej tak. To jest to jest, to jest. to jest. Zresztą na, na, na głównej stronie serwisu oni, oni deklarują, gromadzimy i udostępniamy treści, które nie mogą zostać umieszczone w Wikipedii lub w jej projektach siostrzanych ze względu na obowiązujące e, tam zasady. Mhm. No, 917 artykułów, które zostały wycofane z Wikipedii w, w poczekalni, które. No i które gdzieś tam trafiły do, do, do Prepedii. No nie wszystkie wiadomo trafiają, tak? To są, to są, to są ludzie, którzy. E... Są ludzie, którzy takie hasła monitorują, wiele, wiele haseł przepada powiedzmy, tak. No. Znowu wracając do projektów wiki, to, to bardzo bardzo dużo, że tak powiem znajomych mamy, którzy przenoszą się do nas z Wiki, z, z nonsensopedii albo, z no, albo na nonsensopedii edytują dodatkowo, tak? Bo, bo jest to powiedzmy projekt bardzo charakterystyczny, chociaż ja nie mam osobiście do niego przekonania, no ale to jest moje zupełnie prywatne zdanie. No Jeszcze Deletionpedia była coś takiego chyba, ale tak szukamy chyba. Tylko pytanie, pytanie czy... A, hmm. Znowu szukamy, tak. <ścisko> Deletionpedia.org, Deletion to jest tak, to z tym, że... Mm. To jest um, serwis internetowy, który gromadzi artykuły usunięte z angielskiej, y, angielskiej wersji tak, Wikipedii, tak, tak. ale z tego co mhm. widzę, to on nie jest y, w, y, nie jest hostowany przez, przez Wiki. Tak, to jest na MediaWiki. To jest, ale... jest Deletionpedia, mhm. y, tak, dbatley.org i tutaj widzę w ogóle jakieś. To jest, to jest projekt, który dalej y, oparty jest na, na, na, GNU, na GNU FDL. No, i taki bardzo surowy to jest stary, chyba bardzo skórka, taka jest rzeczywiście tak, prehistoryczna. Y tak. dalej na monoboku. Hmm. Zaś, znaczy, jeżeli chodzi o, o, o wersję oprogramowania, to. To muszę znowu przeszukać, tak. No, to to jest powiedzmy Mediawiki 1.23, czyli, a, czyli, czyli kilka, kilka wydań wstecz. No właśnie, to te, te okołowikipedyjne portale powstały głównie dzięki temu, że właśnie Wikipedia osiągnęła tak wielki sukces, prawda? No każdy, znaczy sam mechanizm jest niezwykle interesujący przecież, edytowanie. Jeżeli chodzi o Wikipedię i projekty okołowikipedyjne, wydaje mi się, że to, co się w historii projektów takich okołowiki. Działo. Pokazuje, że jednak, mimo wszystko, model, który my promujemy, jest, jest optymalny, bo przed Wikipedią. I po Wikipedii były różne inne projekty, no przecież Wikipedia sama była, miała napędzać, nagarniać materiały do Nupedii, czyli, czyli encyklopedii tworzonych przez, tworzonej przez ekspertów. To nie wyszło, bo uczeń przerósł mistrza. Larry Sanger, gdy odszedł z Wikipedii i założył Citizendium. To też jest, powiedzmy, encyklopedia ekspercka, też o takim bardziej zamkniętym modelu tworzenia i oni nie mają takiego przyrostu treści. Nadal wiele artykułów jest w wersji, wersji deweloperskiej, byśmy powiedzieli, w wersji alfa lub w wersji beta. Inni też próbowali, przecież Google próbował zdeklasować Wikipedię swoim Google Nolem, gdzie każdy autor mógł czerpać korzyści z reklam umieszczanych w artykułach i bodajże w roku 2012 Google ten swój projekt zamknął i w ogóle wykasował artykuły, Ta. które zostały tam zgromadzone. Tych artykułów nie ma, nawet nie wiadomo ile ich było. Tak, tak, Więc to e, pamiętam właśnie. Zarówno też. to, co się działo przed Wikipedią, jak to, co się działo po Wikipedii, no dobitnie pokazuje, że nasz model tworzenia treści no, jest optymalny. No niewątpliwie. Właśnie tutaj widzę, że jest i Faktycznie wklejam w tej chwili wszystkie linki, o których rozmawialiśmy przed chwilką, żeby można było się z nimi zapoznać. Jak ktoś będzie miał ochotę, nowiny.podcasty.info. Zapraszam do korzystania z tych linków. Coś mi się tutaj pomyliło. O, już będzie OK. Dobrze, no ale głównym tematem dzisiaj to są 15. urodziny Wikipedii, która powstała 15 stycznia 2001 roku. No i właśnie o, z tej okazji spotkaliśmy się w Zachęcie na spotkaniu w takim uroczystych obchodach tego 15 -lecia. Jest kilka nagrań z, ze spotkań, które tam się odbyły, no ale głównie to były spotkania takie nasze chyba, no i potem cały zlot, na którym ja już nie byłem, także oczekuję od was jakiejś informacji, jak było na zlocie. Wiesz, no o ile, o ile ja nie do końca bym się e, zgodził, że to było takie zupełnie nasze, bo e, panel dyskusyjny, w którym... z w cudzysłowie naszej strony uczestniczyła Julia Maria Koszewska, czyli Lantuszka i, i Michał Buczyński i Marek Stelmasik. E, pokazywał, powiedzmy, treści i przemyślenia, które, które kierowaliśmy na zewnątrz, no a przede wszystkim e, prezentacja Piotrka Gackowskiego, który oczywiście z, z, z właściwym sobie polotem i z właściwą sobie lekkością opowiadał we wcale nie hermetyczny sposób o tym, jak to jest być wikipedystą. E, no to był jeden z fajnych, zjaśniejszych punktów tego, tego, tego spotkania. Myślę, że myślę, że Piotrek potrafił, a, tak, swoją tą lekkością wypowiedzi i humorem potrafiłby przekonać ludzi do edytowania. No, a mi się najbardziej podobał wykład Edwina Bendyka. Uh -huh. On poruszył bardzo ciekawy temat starzenia się produktu i... I co się dzieje w wypadku, gdy właśnie zaczyna się swój projekt traktować jako produkt i wstawia się go na rynek i sprzedaje się go. To, to, to bardzo ciekawe było takie spojrzenie ekonomisty, można powiedzieć, bo to o ekonomii wiki właśnie uh -huh. Edwin Bendyk opowiadał. No i właśnie kolejny raz kieruję do notatek do dzisiejszej audycji, bo tam znajdziecie linka do... Do bloga Wikiradia, właściwie fundacji otwórz się i tam w jednym miejscu są wszystkie te nagrania umieszczone, można do nich dotrzeć, ale można też poprzez stronę podcastu wikiradio.podcasty.info sobie wy, wyłapać te nagrania oczywiście. Jeszcze będą dodatkowe nagrania, które jeszcze czekają w kolejce na, na swój czas, na obrobienie. No to są z, z, z, nagrania ze zjazdu, ze zlotu. powiedzcie jak tam dotarliście pod, pod koluszki? Jak tam było? Znaczy my z Markiem dotarliśmy wspólnie jednym autem. W okolicznościach przyrody, które się nazywają 50 km na godzinę na autostradzie. Tak było ślisko. Tak, tak było ciekawie, tak było zapakowane. Wyjazd był bardzo to niż dojazd. Hmm? Ale było bardzo sympatycznie po drodze, więc myślę, że nie ma czego żałować. Nie, ale absolutnie. Mhm, to znaczy taki tłok był na ulicach, czy tak było ślisko? Było ślisko. Było ślisko. Aha, aha, no tak, no taka pogoda chyba właśnie taka była. No i, i co, i, i zaczęliście od razu wieczorem, czy, czy dopiero następnego dnia? Jak to wyglądało? Nie no, zintegrowaliśmy się. Był pomysł, żeby żeby, żeby zorganizować Wikidojo, czyli, czyli pomysł, który my pierwszy raz widzieliśmy w Estonii na docie Sea meeting we wrześniu zeszłego roku. Znaczy przynajmniej ja pierwszy raz go tam widziałem, bo, bo to było ćwiczone nie, nie, nie po raz pierwszy, no ale, ale ale skończyło się tym, że nie wiem, no przeglądaliśmy zdjęcia, które zrobiliśmy w zachęcie i, i zaczynaliśmy, e, zaczynaliśmy walczyć z, z rwącym się internetem e, hotelowym. Oklaski mhm. dla Mastiego, który Przyniósł ze sobą stowarzyszeniowy router, który go podłączył do, do, do, do kablowego internetu, bo o ile internet na kablu w hotelu był bardzo stabilny, to o tyle internet z, z ich routerów bezprzewodowych się rwał. No i rozwiązaniem okazało się postawienie naszego routera, z którego sygnał rozchodził się już bez zakłóceń. Mhm. No i co i jak oceniacie w ogóle ten wyjazd? Czy był potrzebny? Bo to chyba pierwszy po dłuższym czasie taki zimowy zlot, nie? Marku? No tak, ta, ta konwencja się jakiś czas temu przerwała, ja nie pamiętam tam tych dawnych zlotów, a ten uważam, że był bardzo udany i, i bardzo przydatny. Niektórzy stwierdzili, że w zasadzie taka mini-konferencja, nawet powiedziałbym lepsza, bo bez tej części takiej um, urzędowej, w sensie wy, wyborczej, tak Te, tej, tej takiej znaczy, no, formalnej. no, nie oszukujmy się, konferencja Wikimedia Polska jest w zamyśle kierowana... Częściowo na zewnątrz, no bo chcielibyśmy pewnie, żeby, żeby pojawiali się tam ludzie z zewnątrz, żeby również o Wikimediach było troszeczkę głośniej, no ale jest przede wszystkim przyczynkiem do corocznego walnego zebrania stowarzyszenia człon członków stowarzyszenia, które jest po prostu wymagane, wymagane jest, żeby zrobić je w pierwszym półroczu każdego roku. No tak, zgadza się. Trzeba, znaczy Miło też się tam spotkać oczywiście, ale tutaj mieliśmy samą w zasadzie tą część taką wykładowo-roboczą z konferencji, bym powiedział. Może tro, z trochę większą częścią roboczą. Zdaje się, z tego co zrozumiałem, że ta robocza część wyszła w mniejszym stopniu niż, niż było planowane w sensie. Nie do końca udało się te warsztaty zrobić taki, tak jak, jak to było w zamyśle, ale mm. wydaje mi się, że nawet tak jak wyszło, wyszło bardzo dobrze. Nie, zdecydowanie. Ja, ja oceniam konferencję na plus i nawet jeżeli pewnie pojawiły się rzeczy, które można było poprowadzić lepiej, które można było zaplanować lepiej, które można było wdrożyć lepiej, to e, no też troszeczkę po to zorganizowaliśmy, żeby się nauczyć, żeby następnym razem było lepiej, było fajniej. E, nie oszukujmy się e, również, sparowanie takiego zlotu zimowego, z piętnastymi urodzinami Wikipedii, które naprawdę y, powinny być wydarzeniem zauważalnym, powinny być wydarzeniem, y, no chcieli, chcieliśmy, żeby było wydarzeniem zauważalnym w mediach, gdzieś tam na świecie, gdzieś tam w y, szerszym kontekście, y, jest wymagające dla organizatorów. Oj, tak, 15-lecie 15 Wikipedii w zachęcie było zauważalne, bo chociażby patrząc na listę przedstawicieli mediów, którzy tam zawitali, ja znowu wrócę z powrotem o, wrócę z powrotem pleonazm. Ja znowu wrócę do zachęty, tak. Już sama lista mediów, które, które, które tam się zjawiły naprawdę zmuszała do wzięcia głębszego oddechu, bo jak widziałem Krzyśka Machockiego z przytkniętym do brody mikrofonem TVN24, Piotrka Gackowskiego z, przy, z, z przytkniętym do brody mikrofonem radiowej dwójki i Natalię szafranko zakowską i Janusza Dorożeńskiego z przytkniętym do brody mikrofonem TVP, no to serce rosło. No tak, tak, dużo było mediów rzeczywiście i chyba też dużo o nas było w mediach, Strona wikipedia w mediach naprawdę spuchła. Jeszcze dzisiaj po południu Krzysiek Machocki i Julia Maria Koszewska odwiedzili studio Polsat 2 News bodajże. Tak. Więc jeszcze dzisiaj się coś dzieje. Tak, to było zauważalne, to nadal jest zauważalne. Więc, więc uważam, że to, to, to było fajne. No a kończąc powiedzmy spinając klamrą tą moją myśl. Zorganizowanie idealnego zlotu zimowego w sytuacji, kiedy równocześnie organizuje się medialnie, organizacyjnie wymagające wydarzenie pod tytułem 15 urodziny polskiej Wikipedii, no to jest wyzwanie. No, na pewno, na pewno. No, za rok może już nie będzie takiego y, zbiegu okoliczności. I, i może no, ale urodziny też będą. No, urodziny będą, ale będą 16. No, to już nie takie okrągłe, już pewnie nie będą tak świętowane. A, wiesz, Amerykanie powiedzieliby, że 16 są ważniejsze od piętnastych i nie dziwiłbym się, e, gdyby Amerykanie troszeczkę z Amerykany, z centralizowali swoje urodziny i wyprawili e, Wikipedii Sweet Sixt no właśnie, niewykluczone. No i czekają nas obchody jeszcze we wrześniu piętnastolecia polskiej wikipedii. Miejmy nadzieję. No, to jeszcze nikt o tym nawet nic nie mówi, to tak szeptem tylko można no powiedzieć. No wiesz, to jest jeszcze 8 miesięcy. No, no. jeszcze trochę czasu no Najpierw na, na jeszcze konferencja. Tak? tak jest, konferencja. Najpierw jeszcze konferencja, najpierw jeszcze CEE Spring, hmm, najpierw jeszcze, oh, ojejku, no tak, najpierw jeszcze kilka innych wydarzeń. No i właśnie, i też Wikimania, która w tym roku we Włoszech będzie, ale nie pamiętam, jaki termin jest dokładnie Wikimania. No to jest koniec czerwca, więc wpasowali się pewnie idealnie w początki sesji egzaminacyjnej na uczelniach. No więc właśnie, ale miejsce atrakcyjne nie tak daleko jak ostatnio w Meksyku, więc... Wiesz, ja podejrzewam, że w tym Essinolario to będzie więcej Wikimedian niż autochtonicznych mieszkańców. No zdecydowanie, to, to ja też się tak spodziewam, ale, ale, ale chodzi o to, że to blisko jest i dużo Europejczyków będzie mogło dojechać nawet własnymi samochodami, prawda, więc to też będzie duże wydarzenie jest stronka już tej konferencji nie wiem czy po polsku jest zaraz zobaczymy jest, jest częściowo przetłumaczona to będzie 21-28 czerwca jeśli ktoś miałby ochotę pomóc w tłumaczeniu, no to zapraszamy tutaj też będzie link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji każdy może tutaj to edytować swobodnie także zapraszamy z Gdańska do Essinolario jest 1537 km słuchajcie no, no to nie tak dużo. Samochodem Google Maps, przepraszam, że tak korporacyjnie, ale nie, nie wiem, dlaczego OpenStreetMapa nie promuje tutaj. Google Maps stwierdziło, że jeżeli nie będzie korków, to w 15 godzin się dojedzie. No tak, 15 godzin, to trzeba w takim razie jakiś zaplanować też jakąś stację po drodze, na pewno. No dobrze, ale jeszcze przypomnijmy, że w tym roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska będzie miało wybory, zdaje się, prawda, do, do władz stowarzyszenia. Tak, w tym roku na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia wybieramy władzę stowarzyszenia kolejnej, bodajże już szóstej kadencji. Mhm. Dobrze, no to chyba już jeszcze jeden temat nam został tylko. Czyli jeszcze jedno podsumowanie takie na koniec roku, które się robi. No mamy styczeń jeszcze, także, także jeszcze chyba takie, czas na takie podsumowania. Co zrobiliśmy dla Wikipedii i innych projektów w 2015 roku? To Natalia Szafran-Kozakowska, czyli magalia przygotowała artykuł, 12 stycznia się ukazał. No i jest to takie bardzo syntetyczne podsumowanie tego, co się wydarzyło w Wikimediach, w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska w 2015 roku. No na pewno to będzie cenna wskazówka dla tych, którzy co roku wspierają nas 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. No i nadal bardzo o to prosimy. To jest dosyć duża część przychodów stowarzyszenia. Dzięki temu możemy właśnie realizować te projekty, które między innymi tutaj są wymienione i jeśli ktoś uważa, że warto wesprzeć te nasze projekty, no to, to będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie. No, w podsumowaniu, tym, tym podsumowaniu 2015 roku naprawdę widać, że patrzymy nie tylko na Wikipedię i nie tylko wikipedyści, bo, bo jeżeli wchodzimy we współpracę z takimi instytucjami jak Muzeum Narodowe w Warszawie i to już, to już jest naprawdę duży kaliber, pierwszy raz o tym, że jesteśmy oficjalnymi partnerami Muzeum Narodowego, dowiedziałem się na notabene w trakcie rejestracji uczestników na konferencji Wikimedia Polska w Gdańsku. Jeżeli wchodzimy we współpracę z takimi instytucjami jak Muzeum Etnograficzne, Państwowe Muzeum Etnograficzne i ta współpraca była nawet finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i te filmy i te materiały, które powstały w wyniku tych siedmiu wyjazdów w ramach roku obrzędowego z Wikipedią są naprawdę fajne no to chyba możemy sobie robić duże nadzieje na rok 2016. Możemy chcieć, żeby co najmniej zrobić tak samo fajne rzeczy w tym roku. Myślę, Ty że to się o tym finansowaniu jednoprocentowym, Borys, mhm. to mi przypomniało coś, co cię może szczególnie zainteresować, mianowicie wystąpienie Paterma z tego wyjazdu na temat kompozytorów. Tam się odbyła też... Y intensywna dyskusja na temat tego, że może by tak finansowanie społecznościowe ruszyć pod tym kątem właśnie. Pod kątem pozyskiwania to jak nagrań. pamiętam Patryk mówił, tak nagrań e, encyklopedycznych, wikipedycznych e, kompozytorów. 52 kompozytorów w 52 tygodnie. Nie no, jest, jest to jakiś pomysł. Akurat przy okazji pracy w studiu Akantus. Mam kontakt z dyrygentem pierwszej, znaczy najstarszej orkiestry w Polsce, Karola Namysłowskiego w Zamościu, z panem Tadeuszem Wicherkiem. Muszę o nim, ja się tak przymierzam już od roku, żeby z nim coś na ten temat zagadać. Na razie dowiaduję się, jakie to są mniej więcej koszty takiego występu orkiestry w jakimś miejscu. No i są to, powiem wam, astronomiczne koszty, to znaczy jest to około 26 tysięcy złotych na jeden koncert, czy tam powiedzmy jeden wieczór, więc to wcale nie jest tak mało, a jeszcze kwestia nagrania tego, no to, to wymaga naprawdę poważnego sprzętu, także nie wiem, czy to, czy to się uda. Wiesz Borysie, no w w trakcie tej akurat tej dyskusji, której pewnie y, którą pewnie byłbyś zainteresowany i fajnie by było pewnie, żebyś to przesłuchał i, i, a, i wyrazić swoje zdanie, fajnie by było, żebyś mógł. Na, pojawiły się różnego rodzaju pomysły, jak na przykład współpraca z akademiami muzycznymi jak na przykład pozyskiwanie nagrań, szczególnie nagrań solowych, jako, jako że tak powiem, nagrań demonstracyjnych mhm. przez muzyków, którzy, którzy, którzy mogliby chcieć, żeby to nagranie opisane ich nazwiskiem zaistniało tak, w Wikipedii, w haśle poświęconym danemu kompozytorowi. Więc pomysłów jest sporo i metod realizowania i podejść jest sporo. Mm -hmm. No ale teraz jak rozmawiamy o tym, to mi przyszedł do głowy pomysł, że możemy też szukać zewnętrznego finansowania dla, dla naszych projektów przecież. I, powinniśmy, powinniśmy. I Znowu użyć... to jest coś, czego ty nie usłyszałeś, bo nie byłeś na konferencji, ale Tomek Ganicz-Polimerek jasno powiedział, że nadwyżka przychodów nad wydatkami już się trochę skończyła, już... Um, już powiedzmy zaczynamy konsumować to, co odłożyliśmy na, na, na koncie bankowym, mhm. bo wpływy z OPP sukcesywnie maleją, no a mamy pracowników, no a mamy pomysły na projekty, no a wydatkujemy te pieniądze, uh, więc powiedzmy za trzy lata, jeżeli nic się nie zmieni, to skonsumujemy całą tę nadwyżkę, którą zgromadziliśmy, uh, więc... Musimy myśleć o alternatywnych źródłach finansowania i tu w tym momencie e, projekty tego typu jak właśnie e, projekt muzyczny aż się proszą o wyciągnięcie ręki do darczyńców zewnętrznych, i aż się proszą o finansowanie z crowdfundingu, ze zbiórek publicznych, ze środków innych niż nasze środki własne posiadane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i ze środków innych niż granty w ramach różnych programów grantowych Fundacji Wikimedia. No, zgadza się, ale bo to już rozmawialiśmy o tym poza anteną i takie w kuluarach można powiedzieć o crowdfundingu na przykład, ale ja bym porozmawiał szerzej również o fundraisingu, czyli o zdobywaniu funduszy niekoniecznie poprzez bezpośrednich odbiorców, ale też poprzez instytucje. Można przecież pomyśleć o takim projekcie, który no, zgromadziłby na przykład wszystkie europejskie dzieła mhm. i przekazał je do domeny publicznej i wtedy można by było chyba nawet bezpośrednio do, do europejskiego parlamentu wystąpić o, o takie dofinansowanie, czy jakichś środków z Unii Europejskiej, bo to myślę, że byłoby wskazane i z ich punktu widzenia... No, możliwości jest sporo jeżeli w stowarzyszeniu, czy to wśród wolontariuszy, czy to wśród członków zarządu, czy to wśród pracowników, znajdzie się ktoś, kto albo już wie, albo chce się doszkolić w kwestii pozyskiwania właśnie takich środków, występowania o granty, wyciągania ręki do instytucji sponsorów i do, do, do osób prywatnych. Sądzę, że jeżeli będzie to miało sens, sądzę, że jeżeli będzie to miało ręce i nogi, to, to, to, to by chcielibyśmy w to wejść. No bo tak jak mówię, tej nadwyżki, z, tą nadwyżkę z, z OPP zaczynamy już powoli konsumować. Ona się skończy. I wtedy co? No, niewątpliwie. No, w dodatku. Też nie wiadomo, tak, bo to jest pewna konstrukcja prawna, która y, nie musi trwać. Tak, w sensie tak. mogą no, być jakieś zmiany w tym Co temacie. roku się coś tam mówi o tym, że to już może się skończyć, albo coś tam będą jakieś zmiany poważne, więc tutaj musimy szukać jakichś innych dróg. To znaczy spadek finansowania ze środków z 1% z przekazywanego na organizację pożytku publicznego odczuliśmy nie tylko my. Odczuły wszystkie NGOsy, wszystkie jednoprocentowe organizacje. Mm -hmm. No ale właśnie, no, już rozmawialiśmy o tym przed zatrudnieniem pracowników na, na, na stanowisko rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego. Aktualnie specjalisty do spraw komunikacji. Tak, to się inaczej już nazywa. O tym, żeby zatrudnić też człowieka do właśnie fundraisingu, czyli pozyskiwania funduszy. No, być może ten temat wróci na, na walnym zebraniu i to może... Czy ten temat wcześniej czy później musi wrócić. No, tak hmm. jak mówiłem, my, my tego po prostu nie unikniemy. My musimy, bo inaczej będziemy musieli ograniczyć um, Zatrudnianie, realizowanie projektów i robienie naprawdę fajnych rzeczy. A my robimy naprawdę fajne rzeczy i mamy naprawdę fajne pomysły. Ten pod, pomysł Patrycha Michalskiego, czyli Paterma, zbierania nagrań muzyków, zbierania nagrań encyklopedycznych kompozytorów. Mhm. Świetne. Czy wyjdziemy Aha. do polskiego radia, czy wyjdziemy do niezależnych muzyków? To jest świetne. I tutaj w notatkach chyba już trafił do notatek ten link, zdaje się, prawda? 50, 50 kompozytorów na 15-lecie, tak? To jest ten projekt, dobrze, no to fajnie, to też będę mógł go sobie poczytać. Na pewno posłucham też w najbliższym tygodniu tych spotkań na zjeździe. No niestety nie mogłem być, ale na pewno będę na letnim na letniej konferencji, więc może coś się uda w tym temacie ruszyć. A oprócz tego też umawiamy się na spotkanie, więc może to też coś z takiej burzy mózgów nam wyjdzie. No dobrze, no to chyba już wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. My jeszcze sobie pogadamy poza anteną, tak jak mamy to w zwyczaju, ale do naszej audycji to już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo Marku, że byłeś ze mną tutaj z nami w takim wirtualnym połączeniu i tobie Dzięki. Wojtku też dziękuję i do usłyszenia. Być może za tydzień albo za dwa tygodnie zobaczymy. Mam dużo pracy w tym tygodniu nadchodzącym, także nie wiem jak to będzie, ale będziemy w kontakcie na pewno. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.